Rozdział szósty. Jakub mówi o historii Żydów, ich niewoli, powrocie do Jerozolimy, objawieniu się im w ciele i ukrzyżowaniu Pana, świętego Boga Izraela oraz zgromadzeniu ich w ostatnich dniach, gdy dojdą do poznania swego odkupiciela. Słowa Jakuba, brata Nefiego, które powiedział Nefitom. Moi ukochani bracia, wiecie, że ja, Jakub, Powiedziałem wam już o wielu rzeczach, będąc powołany przez Boga i otrzymawszy kapłaństwo, będąc wyświęcony przez mojego brata Nefiego, którego uważacie za króla i opiekuna i na którym polegacie dla swego bezpieczeństwa. Mimo to mówię do was znowu, gdyż moim pragnieniem jest dobro waszych dusz. Martwię się niezmiernie o was i sami wiecie, że zawsze się o was troszczyłem. Oto namawiałem Was z całą gorliwością do czynienia dobra. Uczyłem Was tego, co powiedział mój Ojciec i mówiłem o wszystkim, co zostało zapisane od stworzenia świata. A teraz pragnę mówić do Was o czasach obecnych i o tym, co ma nastąpić. Dlatego przeczytam Wam słowa Izajasza. I są to słowa, które mój brat chciał, abym Wam powiedział. I mówię to dla Waszego dobra. Abyście się uczyli i chwalili imię waszego Boga I słowa, które przeczytam są słowami Izajasza Odnoszącymi się do całego domu Izraela Mogą więc być odniesione do was Bowiem jesteście z domu Izraela I wiele z tego, co Izajasz powiedział Można odnieść do was Albowiem jesteście z domu Izraela Oto jego słowa Tak mówi Pan Bóg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 Którzy na mnie czekają A teraz ja, Jakub Chciałbym o tym mówić Oto Pan Pokazał mi, że spośród tych Którzy byli w Jerozolimie Skąd przybyliśmy Wielu zostało zabitych I wielu zostało uprowadzonych w niewolę Pan pokazał mi jednak, że powrócą Pokazał mi także Że Pan, święty Bóg Izraela Objawi im się w ciele I gdy im się objawi Według tego, co powiedział mi anioł ubiczują go i ukrzyżują. I gdy znieczulą swe serca, a ich karki będą harde wobec świętego Boga Izraela, wyroki świętego Boga Izraela zostaną na nich wydane. I nadejdzie dzień, że zostaną pobici i zgnębieni. Gdy będą więc gnani, to tu, to tam. Tak bowiem, mówi anioł, wielu będzie gnębionych w ciele i nie będzie im dozwolonym zginąć ze względu na modlitwy wiernych. Będą oni rozpędzani, gnębieni i znienawidzeni, jednakże Pan będzie im łaskawy, bo gdy dojdą do poznania swego odkupiciela, zostaną ponownie zgromadzeni na ziemiach swego dziedzictwa. I błogosławieni są ludzie innych narodów, o których pisał prorok, gdyż jeśli nawrócą się, nie będą walczyć przeciwko Syjonowi i nie przyłączą się do tego wielkiego i występnego kościoła, zostaną zbawieni, albowiem Pan Bóg wypełni obietnicę, które dał swym dzieciom i dlatego prorok zapisał te słowa. Ci więc, którzy walczą przeciwko Syjonowi i przeciwko ludowi przymierza z Panem, będą liżać kurz z ich stóp i lud Pana nie będzie zawstydzony. I ludem Pana są ci, którzy na Niego czekają, albowiem nadal będą oni czekać na przyjście Mesjasza. I zgodnie ze słowami proroka, Mesjasz przystąpi po raz drugi do ich odzyskania. Objawi się im w mocy i wielkiej chwale i zgładzi ich wrogów, gdy uwierzą w Niego, a nie zgładzi nikogo, kto w Niego wierzy. I ci, którzy w Niego nie wierzą, zginą w ogniu, burzy, trzęsieniu ziemi, w rozlewie krwi od zarazy i głodu i poznają, że Pan jest świętym Bogiem Izraela. Czyż można odebrać łup mocarnemu lub czy tyranowi zdołają umknąć jeńcy? Jednak tak mówi Pan, nawet mocarnemu zostaną odebrani jeńce i wymknie się łup tyranowi, albowiem wszechmocny Bóg wyzwoli swój lud przymierza. Tak mówi Pan, przeciwstawię się tym, którzy są przeciw Tobie, Twoim ciemiężcom dam na pokarm własne ich ciało, własną krwią się piją niczym słodkim winem.